Chociaż Litwini, jak zazwyczaj, liczą się bardzo z Niemcami i z Rosją, byłem bardzo zadowolony, że wizyta litewskiego naczelnego wodza w Warszawie dochodzi do skutku. Jest to pierwsza okazja tego rodzaju w historii stosunków polsko-litewskich od roku 1918. Równocześnie zrozumiałem dobrze politykę państw bałtyckich, a szczególnie Litwy w stosunku do Niemiec i do Rosji. Z tego względu nie byłem zbytnio rad, że decyzja wizyty generała Rasztikisa w Polsce zapadła u Litwinów w tak osobliwych okolicznościach. Wizytę tę należałoby obecnie traktować jako posunięcie wyraźnie polityczne, aby najmniej jako chęć połączenia Litwy do koalicji antyniemieckiej, o czym poprzednio była mowa. Jest to znowu objaw powrotu wszystkich państw bałtyckich, a tym samym i Litwy, do polityki ścisłej neutralności w stosunku do Niemiec, Rosji i Polski. Od wojny będziemy... Ale kart, ale niegdyś, jak wyraził się wobec mnie minister spraw zagranicznych Litwy... Lozoraitis. Zresztą być może niemieckie żądania względem Polski, polskie stanowisko wyraźnie odmowne i częściowa mobilizacja w Polsce, a w szczególności mocne oświadczenie premiera Wielkiej Brytanii zapowiadające wystąpienie zbrojne po stronie Polski w wypadku napadu na nią Niemiec oraz zapowiedziane rozmowy wojskowe między mocarstwami Zachodu a Rosją Sowiecką spowodowały decyzję rządu litewskiego przeprowadzenia wstępnych rozmów generała rasztykisa w Warszawie. 11 kwietnia. Położenie Polski staje się coraz bardziej jasne. Na żądanie Niemiec w sprawie Gdańska, Bogumina i autostrady przez nasze Pomorze odpowiedzieliśmy pogotowiem zbrojnym i częściową mobilizacją. 6 kwietnia 1939 roku w Londynie został parafowany sojusz wojskowy o wzajemnej pomocy w razie napadu Niemiec między Polską a Wielką Brytanią. Minister Beck, który ten sojusz w imieniu rządu polskiego podpisał, jest już w drodze powrotnej z Londynu do Warszawy. Niemcy, prawdopodobnie zaskoczone postawą Polski, nie zdecydowały się obecnie na zbrojne wystąpienie dla poparcia swoich żądań, natomiast niemiecka prasa powitała Sojusz Brytyjsko-Polski wybuchem nieopisanej, niepohamowanej wściekłości, pogróżkami, a jednocześnie gorzkimi wyrzutami z powodu polskiej czarnej niewdzięczności. Rzeczą najbardziej charakterystyczną jest zarzucanie Polsce przez całą prasę niemiecką, że odstąpiła od wskazań marszałka Piłsudskiego, który stale z żelazną konsekwencją i nieugięcie orientował Polskę przeciwko każdej Rosji w oparciu o życzliwe Niemcy. Wydarzenia ostatnich tygodni przyniosły dużą zmianę w ustosunkowaniu się opinii publicznej Litwy do Polski. Ucichły nareszcie głosy prasy oskarżające rząd polski, a właściwie ministra Beka, o zawarcie tajnych umów z Niemcami. Prestiż moralny Polski wzrósł na Litwie poważnie. Poselstwo w Kownie odczuwa to na miejscu bardzo wyraźnie. Niemniej społeczeństwo litewskie zarzuca nieustannie Polsce odebranie siłą Śląska Zaolzieńskiego w zeszłym roku. Słychać często z ust różnych Litwinów, wojskowych i cywilnych w Kownie słowa — Ach, jakby się teraz przydała Polsce przyjazna i silna technicznie armia czechosłowacka. Mam wrażenie, że minister Beck, zawierając sojusz z Wielką Brytanią, jeżeli inicjatywa tego sojuszu należała do niego, a nie do perfidnego Albionu, zagrał wielką stawkę w pokera opartą na wyraźnym blefie. Blew polegał na tym, że Niemcy nie zdecydują się i nie zaryzykują wojny z Imperium Brytyjskim i ze Stanami Zjednoczonymi, ergo nie ruszą w tej sytuacji Polski. Nieprawdopodobne wydaje się, aby Beck, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, znając dokładnie złe położenie militarne Wielkiej Brytanii i Francji, mógł się zdecydować na przyjęcie wojny z potężnymi Niemcami przez absolutnie samą Polskę. Są zresztą dowody, że wojna Polski z Niemcami nie była przewidywana poważnie w rzędzie polskim, a zwłaszcza w polskim MSZ. Sądzono tam, że to tylko wielki blef, tym razem Hitlera. Nadchodzą wiadomości z Polski, że cały naród zachowuje wspaniałą postawę godną wszelkiego uznania. Polska cieszy się obecnie wielkim szacunkiem we wszystkich małych i mniejszych państwach Europy oraz we Francji i w Anglii. Znaczna liczba Litwinów, słyszałem takie głosy. Chcę iść razem z nami przeciwko Niemcom, aby powtórzyć Grunwald, jak powiadają. W ostatnich dniach kwietnia roku 1939 byłem zajęty organizowaniem wizyty generała Raszykisa w Polsce. Ustaliłem z litewskim sztabem generalnym, że wizyta nastąpi pomiędzy 8 a 11 maja 1939 roku. Program pobytu litewskiego naczelnego wodza w Polsce przewiduje uroczyste przyjęcie w Warszawie, pokazy wojskowe w centrum wyszkolenia piechoty w Rembertowie oraz zwiedzanie centralnego okręgu przemysłowego. Ogółem wizyta ma trwać 3-4 dni. W skład świty generała Rasztikisa w czasie wizyty wejdą szef oddziału drugiego, pułkownik Dulksnes i adjutant osobisty, kapitan Gecewicius. Poza tym atasze wojskowe Litwy w Warszawie, pułkownik Waliaszis i ja. Wyjazd z Kowna nastąpi 8 maja wieczorem, a powrót 12 maja rano. Po ułożeniu wszystkich szczegółów wizyty i dokładnego jej planu zostałem przez sztab główny wezwany do Warszawy na dzień 5 maja, ażeby przedstawić osobiście całość sprawy podróży generała Rasztykisa moim przełożonym. Na odcinku politycznym w drugiej połowie kwietnia 1939 roku miały miejsce wydarzenia mające, jak sądziłem, związek z naszym sojuszem z Anglią i z organizowaniem Frontu Wschodniego przeciwko Niemcom z udziałem Rosji. Minister Harwat otrzymał polecenie od ministra Becka złożenia deklaracji rządowi litewskiemu, że w wypadku zbrojnego napadu niemieckiego na Litwę otrzyma ona pomoc ze strony Polski. Poseł Harwat wykonał to polecenie 17 kwietnia i później opowiadał mi ze wszystkimi szczegółami przebieg ciekawej reakcji na te deklaracje ze strony ministra spraw zagranicznych Litwy. Minister Urprzys przyjął deklarację rządu polskiego z nieukrywanym zupełnie zakłopotaniem i zaniepokojeniem, po prostu, jak mówił Harwat, był przerażony i oświadczył w odpowiedzi, że Litwa jest zdecydowana zachować ścisłą neutralność w stosunku do wszelkich możliwych w Europie konfliktów zbrojnych i że rząd litewski zastrzega dla siebie samego określenie momentu, kiedy uważałby niepodległość Litwy za zagrożoną. Zgodnie z otrzymaną w MSZ instrukcją, minister Harwat po wysłuchaniu tej odpowiedzi wystąpił z propozycją przedstawienia deklaracji rządu polskiego na specjalnej audiencji prezydentowi Litwy. Początkowo minister Urbszyz przyjął dość życzliwie tę propozycję, ale po dwóch dniach zawiadomił posła Harwata, że jest to niepotrzebne, ubierając naturalnie odmowę w odpowiednią formę. Zgodziliśmy się z panem Harwatem, że rząd litewski, jako związany paktem o nieagresji z Niemcami, nie zamierza w żadnym wypadku wiązać się niczym z Polską, zwłaszcza jednostronnie i bezpośrednio. Pełne potwierdzenie, że się nie myliliśmy, znalazłem w rozmowie z generałem Rasztikisem w dniu 26 kwietnia, na którą byłem przez niego zaproszony, gdy powrócił z Berlina. Rozmowa była niezmiernie ważna. Z uwagi na wypowiedziane opinie o wartości wojska niemieckiego i osobiste wrażenie generała Rasztykisa z rozmów z Hitlerem i generalicją niemiecką. Trzeba zaznaczyć, że zaraz po powrocie z Berliny generał Rasztykis podał do prasy litewskiej swoje wrażenia. W czasie mojej wizyty generał Rasztykis zwrócił ze specjalnym naciskiem moją uwagę na bardzo poważny poziom motoryzacji wojska niemieckiego, na posiadanie licznych jednostek pancernych, i najcięższej zmotoryzowanej artylerii. Natomiast będąc oficerem piechoty, wyrażał się dość powściągliwie, a nawet w pewnym stopniu krytycznie o wyszkoleniu bojowym piechoty niemieckiej. Na ogół ujął swoje wrażenia z Berlina, włączając w to także i osobę kanclerza Hitlera, w formę pełną rezerwy i mówił o tym z wyraźnym chłodem. Wspominając o stosunkach niemiecko-litewskich, oświadczył, że Niemcy są w trakcie realizowania zamiarów gospodarczego opanowania Litwy, co znacznie im ułatwia obecnie posiadanie membla Kłajpedy. Przed zakończeniem rozmowy generał Rasztikis przeszedł z własnej inicjatywy do omawiania stosunków polsko-litewskich, oświadczając wręcz, że Litwa zachowa postawę bezwzględnej neutralności w wypadku konfliktu zbrojnego niemiecko-polskiego. Na początku konfliktu między Niemcami a Polską nie możemy inaczej postąpić. Potem w miarę rozwoju sytuacji zobaczymy. Wydaje mi się, że Wolens Nolens znajdziemy się po tej stronie, po której będzie Polska. Chociaż wiedziałem już, o co chodzi, zwróciłem mu uwagę, że istnieje w tych jego słowach ogromna i bardzo poważna różnica w stosunku do stanowiska, jakie on sam zajął poprzednio, w dniu 10 marca, kiedy proponował porozumienie wojskowe trzech państw bałtyckich z Polską i w związku z tym swoją wizytę w Warszawie. Generał Rasztikis zamiast odpowiedzi rozłożył szeroko ręce, Ruchem bezradnym, mówiąc, że od czasu naszej ostatniej rozmowy wiele rzeczy się zmieniło w położeniu Litwy, państw bałtyckich i w położeniu Europy, że w obecnej sytuacji nie ma innego wyjścia jak to, że Litwa będzie absolutnie neutralna łącznie ze wszystkimi państwami bałtyckimi. Minister Harwat powtórzył mi swoją niedawną rozmowę z ministrem Urprzysem, w której litewski minister spraw zagranicznych określił polityczne położenie Litwy. W streszczeniu brzmi to tak. Wewnętrzne położenie na Litwie jest trudne. W toku jest reorganizacja monopartii, tałtyninków, w sensie konsolidacji narodowej, lecz tałtynicy próbują utrzymać się u steru władzy. Zamiar rządu litewskiego idzie po linii konsolidacyjnej, lecz na Litwie pracują obce agentury, głównie niemiecka, i sieją zamęt, nieufność do rządu i skrajny defetyzm. Litwa jest w ciężkim położeniu gospodarczym po utracie Kłajpedy. Wywołany został po prostu wstrząs w sytuacji gospodarczej. Ponadto duży wstrząs moralny wśród całej ludności litewskiej, poczucie zagrożenia i dużej niepewności losów Litwy. Ustosunkowanie się litewskiego, uświadomionego społeczeństwa do Niemiec jest w większości negatywne. Niemcy stosują ucisk Litwinów w Kłajpedzie, w związku... Z zabraniem Kłajpedy przez Niemcy, obywatele litewscy i skarb państwa utracili swoje inwestycje i ponieśli duże straty. Głównym powodem uległej taktyki Litwinów w stosunku do Niemiec jest chęć uratowania czego można i co się da z Kłajpedy. Na porządku dziennym są trzy sprawy z Niemcami. Uratowanie kapitałów litewskich, chociażby częściowo, Niemcy zajęli w Kłajpedzie za 10 milionów litów drzewa, przez co kontrakty z zagranicą nie mogą być dotrzymane, rokowania handlowe o podniesienie eksportu do Niemiec do 40%, monopol niemiecki handlowy nie będzie przyjęty, a w ogóle nie ma mowy o Unii celnej z Niemcami. Wolna strefa w Kłajpedzie dla Litwy będzie się o nią starać, lecz o tym nic dotąd nie wiedzą. Jeżeli Niemcy nie zgodzą się na to lub każą sobie płacić, wtedy Litwini zrezygnują z Kłajpedy, i przerzucą się na Libawę, Rygę lub Polską Gdynię, zanim nie wybudują swojego własnego portu. Minister Urprzys mówił również, że w polityce zagranicznej Litwa będzie przestrzegać ściśle neutralności wobec wszystkich konfliktów europejskich i nie podweźmie żadnych zobowiązań wobec państw trzecich. Własnej suwerenności będzie bronić zbrojnie. Ze wszystkimi państwami, sąsiadami chce utrzymać dobre stosunki, a... Z Polską dobro sąsiedzkie i przyjacielskie. Zakończył to rozmowę z ministrem Harwatem pan Urprzys. Litwa więc wyraźnie uchyla się pod naciskiem Niemiec od wzięcia udziału w projektowanej koalicji antyniemieckiej i sądzi, że jakoś przetrzyma ten ewentualny konflikt europejski. Po co w takim razie jedzie generał Rasztykis do Warszawy? Chyba dla zrównoważenia swojej wizyty u Hitlera w oczach społeczeństwa litewskiego. W każdym razie dobrze, że jedzie. Podkreślali to wobec Europy, że stosunki między Polską i Litwą są już mniej więcej normalne i może przyczyni się do zacieśnienia więzów między Armią Litewską a Armią Polską. Na marginesie muszę zanotować, że gdy minister Urprzys podał do wiadomości Harwatowi, że wizyta generała Rasztykisa do Polski mimo wszystko odbędzie się... Nakazano nam z Warszawy przyjąć tę wiadomość jak najprzychylniej i z dobrą miną. Generałowi rasztykisowi zdaje się, można wierzyć, ale ostrzegają nas z Warszawy, żeby Litwinom zbytnio nie ufać. Co do braku szczerości, to nie przeczę. Możliwe, że prowadzą oni dwulicową, a może nawet trzylicową politykę, zresztą taką samą jak w latach poprzednich. Rząd litewski mówi jedno, a prasa litewska opozycyjna i społeczeństwo co innego. Z drugiej jednak strony dochodzą na wieści o zmianach w stosunku Litwy do Polski w związku z naszą postawą wobec Niemiec. Również poparcie nas przez Wielką Brytanię w tak mocnej formie sprawiło tu doskonałe wrażenie. Mimo to zgadzam się całkowicie z ministrem Harwatem, że w pokojowej rywalizacji ekonomicznie i technicznie nie wytrzymamy w Nadbałtyce konkurencji z Niemcami i po kilku latach cała Nadbałtyka może stanowić teren wpływów niemieckich, a my zostaniemy stąd wyparci. Dodać trzeba, że tkwi w tym jeszcze inna sprawa, a mianowicie propaganda niemiecka w kierunku stworzenia państwa litewsko-białoruskiego z Wilnem jako stolicą pod rządami Litwinów. To Monci wzbudza nadzieję Litwinów do posiadania Witoldowej Litwy i krzyżuje nasze plany. Jedyna nasza kontrpropaganda to hasła odwetowe co do Kłajpedy i dążenie do odparcia agresji Niemiec. Litwini wciąż myślą o Wilnie, chociażby tylko o kulturalnym i religijnym jego użytkowaniu, bez zamiaru włączania go do swego państwa. Tak przynajmniej mówią nam w Kownie Urzędowe Osobistości Litewskie. Co innego pokazuje duża mapa Litwy z Grodnem, Lidą, Ośmianą, Suwałkami i Augustowem, która nieustannie jest używana przez wszystkie litewskie urzędy cywilne i wojskowe. Nie ma też wielkich nadziei na szybką przyjaźń naszego z obecną Litwą, chyba że będzie wojna z Niemcami i Litwa otrzyma z powrotem Kuajpenę, względnie że doprowadzimy do Unii z Litwą, oddając całkowicie Wilno. Jeżeli opatrzność da nam moc wytrwania w walce, to wierzyć trzeba, że Polska stanie się potęgą na wschodzie Europy i sprawiedliwym opiekunem zamieszkałych tu między Bałtykiem a Morzem Adriatyckim mniejszych narodów. 7 maja W związku z zapowiedzianą wizytą generała Rasztykisa byłem 5 maja w Warszawie u generała Stachiewicza, i u pułkownika dyplomowanego Józefa Smoleńskiego, który właśnie objął oddział drugiego Sztabu Głównego. Oraz tegoż dnia, po południu, zostałem przyjęty przez marszałka śmigłego rydza. W Warszawie zastałem wszystko bez większych zmian, ruch na ulicach miasta bardzo ożywiony, publiczność wesoła, pełna humoru i ciętego dowcipu, dobrze ubrana, w szczególności kobiety, kawiarnie warszawskie przepełnione. O polityce, o ewentualności wojny z Niemcami nikt nie myśli, a w każdym razie o tym się nie mówi. Lubię szalenie atmosferę Warszawy. Z krótkiej rozmowy z generałem Stachiewiczem pozostał mi w pamięci tylko jeden fragment. Generał Stachiewicz, po omówieniu ze mną planu wizyty generała Raszykisa w Polsce, zapytał mnie, jak sztab generalny litewski ocenia polskie siły zbrojne. Odpowiedziałem, że na ogół Wojsko Polskie we wszystkich państwach bałtyckich jest cenione i poważane, na Litwie może najbardziej, ale panuje zgodna opinia, iż pomimo dobrego wyszkolenia i ilości pod bronią, polskie siły zbrojne są niedostatecznie wyposażone technicznie pod względem czołgów i lotnictwa. Wobec tego liczą się w Nadbałtyce z tym, że nie będziemy zdolni sami wytrzymać siły niemieckiego uderzenia. Dodałem, że ostatnią taką opinię słyszałem od generała Rasztykisa, który jakby ostrzegał nas przed wielką siłą niemieckich jednostek pancernych. Generałowi Stachiewiczowi nie podobała się moja odpowiedź, bo wyraźnie żachnął się i ze złośliwym uśmieszkiem rzekł, ach, więc Litwini tak bardzo wierzą w potęgę niemiecką. Tak, panie generale, wierzą w siłę niemiecką, w szczególności bardzo poważnie oceniają uderzenia pancernych jednostek niemieckich. Odpowiedziałem. Na tym urwała się moja rozmowa z generałem Stakiewiczem. W czasie tych rozmów nie poruszyli moi rozmówcy w ogóle sprawy państw bałtyckich i Rosji sowieckiej w razie wojny Polski z Niemcami. Nie poruszono nawet tych zagadnień, które przedstawiłem im w grudniu 1938 roku. Nie otrzymałem i teraz żadnych pod tym względem wskazówek ani najmniejszych informacji. Wydawało mi się, że sztab główny na mocy oceny Ministerstwa Spraw Zagranicznych zupełnie nie liczy na porozumienie wojskowe z Rosją Sowiecką i na ułożenie w odpowiedni sposób stosunków z państwami bałtyckimi i z Litwą w szczególności. Zdaje się, że prowadzona jest polityka opierania się na Zachodzie i wiary w nasze własne siły. U marszałka Śmigłego Rydza byłem tym razem krótko na wstępie. Byłem nieco zdziwiony obcesowym zapytaniem, w jakim celu przyjeżdża tu generał Rasztikis i na co liczy od nas. Odpowiedziałem, że po ostatnich wypadkach w Europie, a zwłaszcza w Niemczech, oficjalna wizyta generała Rasztikisa w Polsce politycznie stanowić będzie dla Litwy zrównoważenie poprzedniej jego wizyty w Berlinie i będzie przedstawiona Litwie i na całym świecie jako manifestacja przyjaznych i już całkowicie normalnych stosunków między Litwą i Polską. Już to samo wystarcza, ażeby ocenić wizytę generała Rasztikisa jako poważne wydarzenie polityczne. Zwróciłem uwagę marszałka Śmigłego, że decyzję co do tej wizyty powziął rząd litewski, który oświadczył się pod naciskiem Niemców za pełną neutralnością Litwy w każdym wypadku wojny w Europie z Niemcami. Generał Rasztikis w związku z tym zmienił radykalnie swoje stanowisko zajęte parę tygodni temu, i od propozycji porozumienia wojskowego wszystkich państw bałtyckich z Polską przeszedł do absolutnej neutralności w wypadku wojny z Niemcami. Jednak, kontynuowałem, myślę, że generałowi Rasztykisowi będzie zależało na wyjaśnieniu naszego stanowiska względem Niemiec i Rosji sowieckiej. Dla Rosji sowieckiej będzie to miało decydujące znaczenie w postawie państw bałtyckich w razie wojny z Niemcami. Wyraziłem przy tym zdanie, że generał Rasztiki spójdzie ewentualnie na współpracę wojskową z Polską tylko wtedy, gdy przekona się, że jesteśmy zdecydowani na podjęcie walki z Niemcami i że nie będziemy w tej walce odosobnieni, to znaczy, że Polska będzie miała za sobą z jednej strony Wielką Brytanię i Francję, a z drugiej Rosję Sowiecką. Poza tym zaproponowałem marszałkowi Śmigłemu, aby z naszej strony nie nastąpiły żadne naciski ani nawet sugestie pod tym względem. O współpracy wojskowej Litwy z Polską trzeba pozwolić mówić samemu generałowi Resztykisowi. Marszałek Śmigły wysłuchał mnie bardzo uważnie, ale bez żadnych uwag czy dalszych zapytań. Miałem wrażenie, że raporty moje z grudnia 1938 roku w ogóle do niego nie dotarły. Gdy skończyłem, marszałek zadał mi szereg pytań, które potwierdzały moje poprzednie przypuszczenia, że mamy odmienne poglądy w sprawie udziału Rosji Sowieckiej i państw bałtyckich wspólnie z nami w wojnie przeciw Niemcom. Odniosłem też wrażenie, że sytuacja Polski jest bliska tej wojny. Pytania marszałka Śmigłego były następujące. Jak zachowa się Litwa w razie wojny polsko-niemieckiej bez udziału Sowietów? Odpowiedziałem, że przypuszczam, iż Litwa na początku konfliktu zachowa ścisłą neutralność... Tak zresztą, jak i pozostałe państwa bałtyckie, a później w dalszej fazie wojny mogłaby ewentualnie przystąpić po stronie antyniemieckiej, ale sądzę, że stanie po tej stronie, która będzie miała większe szanse wygrania. Dodałem jednak po chwili zastanowienia, że nie myślę, aby Litwa wystąpiła nawet w późniejszej fazie wojny po stronie niemieckiej. Następne pytanie marszałka Śmigłego brzmiały. Czy Litwa zechce wykorzystać sytuację, gdybyśmy byli w trudnym położeniu, walcząc ciężko na zachodzie z Niemcami i czy nie pokusi się o zajęcie Wilna. Odpowiedź moja była kategorycznie negatywna. Powiedziałem marszałkowi, że na tyle już poznałem Litwinów, że dopóki Polska będzie w walce z Niemcami, Litwini nie wystąpią przeciwko Polsce, zachowają neutralność i nie pójdą na Wilno. Na tym rozmowa moja z marszałkiem Śmigłym Rydzem się skończyła. Odmeldowałem się i wyszedłem. Odniosłem wrażenie, że marszałek śmigły Ryc i zwłaszcza generał Stachiewicz są bardzo przemęczeni i zaabsorbowani wydarzeniami politycznymi. Marszałek śmigły ryc wydał mi się inny niż wtedy, gdy byłem u niego ostatnio. Nie miał już tego poczucia pewności siebie, jak kiedy wydawał mi instrukcje w sprawie Litwy w marcu 1938 roku. Nie miał też zwykłego uśmiechu na twarzy. W tym właśnie dniu, 5 maja roku 1939, minister Beck wygłosił swoje znane powszechnie przemówienie w Sejmie, ujawniając wreszcie przed polską opinią publiczną, że Niemcy żądają od Polski wyrzeczenia się praw do Gdańska i oddania im polskiego pomorza. Z naszym jedynym dostępem do Bałtyku pod niemiecką kontrolą. Minister Beck powiedział, że Polska pragnie pokoju, ale nie za wszelką cenę i że będzie się biła do ostatniej kropli krwi w obronie własnej i honoru Polski. Mowa ta zjednała Beckowi wielu sympatyków, których przedtem miał niewielu, bo nic nie przemawia silniej do Polaków jak słowa honor i ojczyzna. W sztabie głównym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie atmosfera ogólna wydała mi się trochę niespokojna, ale w rozmowach ze mną nie liczono się zupełnie z możliwością wojny z Niemcami w najbliższym czasie. Panowało powszechne przekonanie, że Hitler nie zaryzykuje wojny z Wielką Brytanią, która dała Polsce tak mocne poparcie przez sojusz wojskowy. W sztabie głównym szanse Polski w razie ewentualnej wojny z Niemcami są bazowane na własnych siłach polskich oraz na sojuszach z Francją i Wielką Brytanią, ale żaden z moich rozmówców ani jednym słowem nie zająknął się, nie wspomniał nawet, jak będą przedstawiały się stosunki Polski z Rosją Sowiecką w wypadku wojny naszej z Niemcami. A jeżeli zachodnie sojusze nas zawiodą? Około godziny 17 tegoż dnia znalazłem się na placyku przed komendą miasta Warszawy, niedaleko od pałacu Bryla, siedziby MSZ. Wychodząc z baru, hotelu europejskiego, byłem naocznym świadkiem manifestacji urządzonej na cześć ministra Beka po wygłoszeniu przez niego przemówienia w Sejmie. Zebrało się około tysiąca osób, w znakomitej większości tramwajarzy oraz pracowników warszawskiej gazowni i elektrowni z własnymi orkiestrami, a także trochę młodzieży szkolnej i akademickiej. Widziałem z daleka, jak minister Beck wyszedł na balkon w pałacu Briula i coś krótko powiedział do zebranych, a potem kłaniał się, dziękując za oklaski i okrzyki na jego cześć. Warszawa zachowuje zupełny spokój. O wojnie nie myśli w ogóle. Tegoż dnia, późnym wieczorem, wyjechałem z powrotem do Kowna. Wizyta naczelnego wodza Armii Litewskiej generała Rasztykisa w Warszawie 8 maja o godzinie 9 wieczorem wyjechaliśmy z Kowna. Generałowi Rasztykisowi towarzyszą w podróży do Polski pułkownicy Dulksnes i Waliuszis, kapitan Gacywiczius i ja. Na kowieńskim dworcu kolejowym zgromadziła się cała generalicja litewska z generałami Musteikisem i Czerniusem na czele, liczni wyżsi oficerowie z litewskiego sztabu generalnego oraz duża grupa publiczności. Stawił się również poseł RP pan Harwat ze wszystkimi członkami poselstwa polskiego w Kownie. Obecne były liczne delegacje różnych litewskich organizacji społecznych, jak Związek Ochotników, Korporacje Studenckie i Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy. Był naturalnie przedstawiciel rządu litewskiego w osobie ministra spraw wewnętrznych pana Leonasa oraz szef protokołu dyplomatycznego pan Gierdvajinis. Uroczysty charakter pożegnania generała Raszykisa wskazywał na chęć podkreślenia przez rząd litewski dużego znaczenia tej wizyty i pozytywnego stosunku do Polski. Litewska prasa, poczynając od 6 maja, zamieszczała codziennie bardzo przychylne i liczne wzmianki o wizycie generała Raszykisa w Warszawie, podając szczegółowy jej program i rozpisując się szeroko o potrzebie dobrych stosunków między Litwą a Polską. Urzędowy dziennik Lietuvos Aidas nie zawsze przychylny Polsce, zdobył się nawet przy tej okazji na kilka cieplejszych słów w formie krótkich notatek o Polsce. Litewska prasa opozycyjna, chrześcijańsko-demokratyczna w szczególności uderzyła w wielki dzwon, wróżąc, że wizyta generała rasztykisa otworzy nową erę we współżyciu między niepodległą Litwą a Polską. Prasa polska bez wyjątku odpowiadała, jak to u nas w Polsce zawsze się dzieje w podobnej okazji, o dwa tony wyżej niż prasa litewska. Wypisywano wprost hymny na cześć zarówno generała rasztykisa jak i rządu litewskiego i wróżono nowy Grunwald. W ten sposób ze strony i Litwy, i Polski nadawano wizycie Naczelnego wodza Litewskiego w Polsce znaczenie najpoważniejszego wydarzenia politycznego – co odbiło się głośnym echem w całej Europie i nawet w Ameryce. Jeszcze przed odjazdem z Kowna zostałem powiadomiony, że ostentacyjny wyjazd generała Rasztykisa do Polski, zaaranżowany przez rząd litewski, był bardzo niewsmak Niemcom, jako że gdy generał wyjeżdżał niedawno do Berlina, nie było żadnego głośnego pożegnania. Poseł niemiecki pan Cyglin i atasze wojskowe pułkownik Just otrzymali polecenie interwencji i domagania się wyjaśnień od rządu litewskiego, co do celu tej wizyty i przypomnienia zawartego przez Litwę paktu o nieagresji z Niemcami.